Godzina piętnasta. Kurtownia w Radiu Afera. Halo, halo, mamy już godzinę 15. Zapraszamy Was w naszej dzisiejszej piątkowej już hurtowni, takiej świątecznej, trochę w sumie. Świątecznej, bo wielki piątek, już za dwa dni, Wielkanoc. Za konsoletą niezastąpione Mikołaj Pluciński, po mojej prawej. Ewa Grajek. I Julia Kazubska. Witamy się z Wami. Wszystkiego najlepszego dla Ryszarda Sykstusa, Antoniego, Benedykta, Winicjusza. Ale też dzisiaj... Jakuba Jana. Jakuba Jana, Józef nawet jest. Jest a Józef, a dzisiaj jakieś ale święta mamy? Męskie, męski, męski, żadnego kobiecych kobiecy imien. Imię, Imią, <laughs> kobiecy nie Kobiecych imienin dzisiaj nie mamy. Nie mamy imieni, nie ma imion y, y, no. żeńskich. Ale, ale za to mamy Dzień Tęczy. Dzień Tęczy, może ta Tęcza jeszcze mhm. dziś wyjdzie. <laughs> Oby. E, no słuchajcie... Zostańcie z nami. Myślę, że dzisiaj dużo ciekawej muzyki, dużo y, ciekawych informacji. Mamy też konkurs mm -hmm, na bardzo fajny najlodami. koncert. Odbędzie no i się... będzie rozmowa Będzie rozmowa z tak. gościem o ważnym temacie. Mm -hmm. Także zostańcie ja z nami. Ja też się z wami dowiem, co to takiego, bo Julia załatwiała. Do usłyszenia. 10 kwietnia macie szansę wybrać się na koncert Damiana Kostki i Judyty Pisarczyk w klubie Blue Note. Jest to projekt Jazz Let Me Fly, spotkanie kontrabasu, gitary basowej i głosu. Yy, Judyta Pisarczyk, wokalistka, autorka muzyki, laureatka wielu nagród muzycznych. I Damian Kostka to z kolei właśnie kontrabasista, basista, absolwent yy, Akademii Muzycznej w Poznaniu i we Wrocławiu. Myślę, że jest to piękne połączenie, dużo jazzu, yy, dużo ciekawej muzyki. Są to również laureaci ery jazzu. No i właśnie, co należy zrobić, żeby wybrać się na ich koncert? <głos> dzisiaj nam się zrobiło filozoficznie i dzisiaj nam się zrobiło tak nastrojowo. Yy, I z racji naszego dzisiejszego Dnia Tęczy chcielibyśmy was zachęcić, żebyście odpowiedzieli na pytanie. Yy, kiedy w waszym życiu wyszła tęcza? Ta metaforyczna albo ta prawdziwa tęcza. To Dokładnie. zależy od interpretacji. Tak, więc e... czekamy na wasze odpowiedzi z uzasadnieniem. Dokładnie. SMS należy wysłać pod numer 7148, dodać słowo prefix afera, a potem wasze imię i nazwisko i odpowiedź właśnie na to pytanie. Wejściówka jest podwójna, więc myślę, że będzie warto się zakręcić, a koszt takiego SMS-a to jedyne złoty 23.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 Mlecze kwitną y, mniej więcej od drugiej połowy kwietnia przez maj. Y, pięknie, żółtym kolorem pokrywają pola. I tak się składa, że nasza nowość muzyczna to właśnie zespół Mlecze. I <grym> oni y, zakwitli wiosną 2025 na I, polskiej scenie. I może wy też dzisiaj zakwitniecie przy naszej nowej muzyce zatytułowanej Może My Też, Może Ty Też, zespół Mlecze, Mlecze. Tak jak wiecie, dzisiaj mamy Dzień Tęczy I jeśli chodzi o tęczę To myślę, że mamy dużo ciekawostek Żeby o niej <garnuszki> powiedzieć tak, tak, na końcu tęczy Takie dziwne, zielone lat, skrzaty No, dziwne, zielone skrzaty Od które tysięcy prowadzą... lat tęcza jest uważana za symbol Nadchodzącego szczęścia o. I to w wielu różnych kulturach Ale urocze no. A to nie jest jakieś takie bardziej europejskie, że tęcza szczęścia. Oj, to nie garczek złota na pewno jest europejski, mm -hmm. tak typowo. E, co ciekawe, e, tęcza jest wynikiem przejścia światła przez krople wody, dlatego najczęściej <głos> występuje, kiedy jest słoneczniej pada, to często się dzieciom tłumaczy. E, ale niezwykle rzadko można ją zaobserwować w okresie zimowym. Tak, serio? Mało tego, na pewno są takie zjawiska... Yy, pogodowe, że tęcze się wymnażają, w sensie są dwie na przykład obok siebie i wtedy jedna czasami się... Raz mi się zdarzyło trzy zobaczyć. Trzy Takie Seriona Serio, w jednym rzędzie. Że była jedna bardzo wyraźna, druga trochę słabsza i trzecia był taki delikatny zarys, ale były trzy faktycznie. A jakbyś powiedziała, ile może trwać tęcza na niebie? <laughs> no aż ktoś w końcu garnczek znajdzie tam gdzieś na końcu. Bo wiadomo, że jak już ktoś wyciągnie ten garnek ze złotem, to wtedy tęcza znika. Bo co ciekawe, jeśli chodzi o takie informacje naukowe, to właśnie tęcza pojawia się na niebie średnio na godzinę, o. chociaż czasem trwa tylko kilka minut. Uwaga, jest jednak rekordzistka wśród tęcz, bo w <grym> 2017 roku w Chinach na niebie pojawiła się tęcza, która uwaga, uwaga, werble pojawiła się tam na prawie 9 godzin. <grym> Kosmos. Sympatycznie. No to można było sobie wyjść z biura, wejść do biura, widząc tęczę, wyjść z niego i ciągle mieć tą samą tęczę nad głową. Mm -hmm. Sympatycznie. Szkoda, że w dzień tęcze takie rzeczy się u nas nie dzieją. Tak. To tak, w... tematycznie poprawnie. Obserwujcie dzisiaj, czy na niebie nie pojawi się tęcza, bo w końcu obchodzimy dzisiaj Dzień Tęczę. A teraz dla was już life i friends without names. I really miss ya. I really miss ya. Catch my breath, let it go. Flip my ego, let it grow. Bite my lip as I spit. I really miss ya. I really miss ya. I really miss ya. I really miss ya. I really. Miss Friends without names, they're all the same to me. Friends without names, friends without names, friends without names, they're all the same to me. Friends without names, friends without names, friends without names, they. Ja affera. teraz czas na nasze kalendarium i słyszałam, że są różne podróżnicze fakty. Tak, generalnie w tą stronę dzisiaj poszło. Absolutnie mnie urzekło, jak znalazłam informację, że w Tbilisi uruchomiono pierwszą linię tramwaju, tramwaju konnego i jak oh yeah. zobaczyłam, usłyszałam tramwaj konny to z jakiegoś powodu wyobraziłam sobie te sceny z Frinstonów. Hmm. filmów, jak oni jechali samochodzikami i zasuwali nóżkami, żeby to auto jechało i tylko podnosili te karoserie na rękach i potem szli pieszo przez punktu, A, punktu No i to B. było dość wcześnie w sumie, nie? No, nie no, tramwaj konny był nie do końca tym. Tramwaj konny okazał się być po prostu szynami wbudowanymi w ziemię, wkopanymi w ziemię i przez to szybciej dało się podróżować konno. Ale uznałam, że to by było urocze jakby w roku 1883, bo dokładnie wtedy to się stało. Ludzie podchodzili do takich starych, drewnianych, wbitych w siebie supów. Ktoś tam umierał akurat w kaźniach, bo był skazany za y, y, jakieś głupoty typu kradzież i mhm. ktoś podchodziłby do tej tabliczki z godzinami i sprawdzał, o, następny koni odjeżdża za 15 minut. To byłoby sympatyczne. Ciekawe doświadczenie. A to co jeszcze w 83, mamy? w oprócz tego w 1493. Krzysztof Kolumb y, przybył na dwór w Barcelonie, aby złożyć sprawozdanie ze swojej pierwszej wyprawy do Nowego Świata. Która wtedy była jeszcze Indiami rozpoczęto obudowę kolei do We Watykanu A na dodatek w 1933 Brytyjska wyprawa Dokonała pierwszego przelotu samolotem Nad Mount Everestem Więc o dzisiaj je, mamy nie. i ląd I konie i statki, no i samolotem leciały. Wszystkie prawie środki transportu. Prawda? nie? No, Także dzisiaj jest dobry dzień na podróżowanie, jakbyście pomyśleli tak, dzisiaj wyruszę w podróż szukać garnczka złoto, złota na końcu tęczy. Na końcu tęczy, bo no, dzień tęczy, dokładnie. to, to jest koniecznie na to dobry dzisiaj moment. dobry dzień. A za to z takich mniej podróżniczych rzeczy, to na przykład w 2009 roku wprowadzono zakaz sprzedaży termometrów rtęciowych, Ale w Polsce tylko, nie? W Polsce. Mhm. W 1981, to musimy się trochę Cofnąć. ukazał się pierwszy numer tygodnika Solidarność w Polsce. No i e, dzisiaj mamy też dla Was taką muzyczną datę, bo e, dokładnie 3 kwietnia 1950 roku urodził się Romuald Lipko z Budki Suflera. Niestety nie ma go już z nami, zmarł w 2020 roku. I z tej okazji właśnie e, mamy dla Was e, utwór Budki Suflera, e, czyli utwór Jest taki samotny dom, ta piosenka zawsze we mnie wzbudza Jakieś takie poruszenie yy, I a chyba i muzyką i przekazem a swoim A wiesz, że we mnie też to była w ogóle piosenka Pierwsza piosenka tego autora Na którą w życiu trafiłam Naprawdę? Tak i mój znajomy mi ją kiedyś puścił Robiliśmy wtedy, coś gotowaliśmy Strasznie długo to trwało yy, I zaczęliśmy tego słuchać Jakoś tak mi wpadło w ucho, że słuchaliśmy tego w kółko Przez kolejnych kilka godzin I to była jedyna piosenka tego wykonawcy, której tak faktycznie słuchałam. Przepiękna jest i jest no, myślę bardzo uniwersalna, więc już teraz dla was jest taki samotny dom. Wybuchła noc przy drodze pusty dwór, w katedrach drzew, przy ubicach gór, Wagnerowski to. Chcę, że się Pięk! Hey. Serwis komunikacyjny. Y, a teraz uwaga, korki na mieście dla tych wszystkich naszych słuchaczy, którzy słuchają nas jadąc w samochodzie. Y, korki dość klasycznie, bo tradycyjnie na śródce, gdzie uwaga, duże nasężenie ruchu będzie z kierunku od Solnej na Rondo Śródka i od Ronda Rataje na Rondo Śródka. Natomiast y, w ogóle praktycznie cała Solna jest dzisiaj w miarę wolna. No i na śródce nie jest aż tak źle Dużo gorzej sytuacja wygląda na rondzie Kaponiera Gdzie faktycznie wszystko jest zajęte Szczególnie od wjazdu na świętego Marcina I całe przedłużenie na teatralną Jest praktycznie czarne Oprócz tego zjazd teatralny Z, z y, skrzyżowania idącego na teatralną na Jeżyce Most teatralny, teatralny. Będzie, no, Generalnie mhm. jest, są korki Tam są korki a z pogody? A z pogody, to słuchajcie, święta nam się szykują piękne, bo dzisiaj 11 stopni, jutro już 16 stopni, a w Wielkanoc 20 stopni. Ma być i słoneczko i deszcz, więc może wtedy zobaczycie tęczę, ale myślę, że to 20 stopni przebija wszystko, bo w, najbliższych, w najbliższym tygodniu, czy nawet w pogodzie długoterminowej nie poczujemy i nie zobaczymy takiej temperatury. W przyszłym tygodniu temperatura będzie się wahać między 8 a 12 stopni. E, także korzystajmy z tego ciepełka. E, spędźmy wspólnie czas na święta, też na świeżym powietrzu. E, no, a my. E, Możemy się polać na Tak, e, na śniegu w końcu będzie mokre. Koniecznie. Szczęście. Tak, przynosi szczęście i Wam tego szczęścia też dziś życzymy z okazji Dnia Tęczy. A już niedługo wspomnimy o konkursie, no i zbliża się nasza wyczekiwana rozmowa. Autopromocja w każdy piątek o 22.00.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 Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl ukośnik player. Autopromocja. Reklama. Święta Wielkanocne to w polskiej tradycji czas wszelkich obfitości kulinarnych, który często znajduje swój finał w koszach na śmieci. W Wielkopolsce wiemy jak temu zaradzić. Zachęcam do odwiedzania wielkopolskich jadłodzielni. Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności, w ramach którego wspieramy powstawanie punktów dzielenia się żywnością, ratując ją przed smarnowaniem. Mówi Krzysztof Grabowski, wice marszałek województwa wielkopolskiego adresy w jadłodzielni na stronie umww.pl w zakładce departament rolnictwa i rozwoju wsi reklama radio afera 98.6 MHz Thank uh you. -huh. A już za tydzień, 10 kwietnia macie okazję zgarnąć y, wejściówkę podwójną na koncert Damiana Kostki i Pisarczyk w klubie Blue Note. Co Niesamowite... Możecie zgarnąć dzisiaj tak. ale na, za tydzień na 10 kwietnia. Oczywiście bardzo dobrze, że tutaj mnie powstrzymałaś i, i złapałaś w tym. Oczywiście projekt Just Let Me Fly, spotkanie kontrabasu gitary basowej i głosu Judyta Pisarczyk, niesamowita wokalistka, laureatka między innymi nagrody Best Vocalist na International Jazz Festival. Damian Kostka, niesamowity kontrabasista, również laureat prestiżowej nagrody Era Jazzu. Super połączenie projekt Dużo muzyki jazzowej, no i co musicie I zrobić? Jeżeli chcecie się na taki koncert wybrać, to należy wysłać e, smsa pod numer 7148, dodać słowo afera, a następnie wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, kiedy w waszym życiu wyszła tęcza. Tak. W znaczeniu dosłownym, w znaczeniu symbolicznym, co tam wam gra w duszy. Weźcie I szybka, podwójna e, i będzie idealnie po Wielkanocy, więc możecie sobie przedłużyć trochę te rodzinne święta. Dzisiaj z nami w studiu zapowiadany gość Tomasz Stryczyński, informatyk, entuzjasta cyberbezpieczeństwa, a także wolontariusz w organizacji ISA Polska. Cześć Dzień Tomek. Dobry, cześć. cześć. Powiedz nam w ogóle czym jest ISA Polska i czym się zajmujecie jako organizacja? ISA Polska to jest polski oddział międzynarodowej dużej organizacji zrzeszającej ekspertów i entuzjastów bezpieczeństwa w internecie, bezpieczeństwa cyfrowego, bezpieczeństwa informacji. Tak naprawdę jest organizacja, która zaprasza wszystkich, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu tej organizacji, czyli wymieniać między sobą wiedzę, dzielić się doświadczeniem, ale czasem uczestniczyć też w różnych projektach, które ta organizacja realizuje. Tak mówisz enigmatycznie. Co oznacza różne projekty? Mówię tak enigmatycznie, bo tych projektów jest dosyć dużo. Bardzo często jako organizacja właśnie zrzeszająca ekspertów jesteśmy proszeni o opiniowanie na przykład jakichś aktów prawnych, ale głównie nasza działalność skupia się na szerzeniu edukacji. Zarówno dla ekspertów, ale też dla ludzi, którzy na co dzień nie zajmują się tymi technologiami. Kilka lat temu uruchomiliśmy taki projekt Cyfrowy Scout. To jest projekt, który skierowany jest do dzieci i młodzieży po to, żeby uczulić młodych ludzi na to, co można robić w internecie, czego nie robić, i wypracowywać z nimi wspólnie pewne schematy zachowań, które powinny ich uchronić mhm. i teraz, i w przyszłości, przed zagrożeniami, jakie niesie za sobą. Wspaniała, ale jednak nie zawsze do końca bezpieczna technologia. Mm -hmm. No i niedawno uruchomiliśmy czy znaczy niedawno, dwa lata temu uruchomiliśmy projekt, który jest skierowany do zupełnie innej grupy ludzi. Czyli Jaki to głównie projekt? do seniorów. Projekt nazywa się Cyfrowy Senior. Czyli był Cyfrowy Scout, teraz jest Cyfrowy Senior. Teraz jest Cyfrowy mm -hmm. Senior. Od, od to już drugi rok aktywnie ten projekt jest prowadzony. To wynikało z tego, że zobaczyliśmy, że bardzo dużo oszustw internetowych właśnie skierowanych jest na tą grupę docelową osób starszych. Przy czym ja od razu zaznaczę, że projekt nazywa się Cyfrowy Senior, ale jest on skierowany tak naprawdę do wszystkich osób dorosłych. Nie tylko do tych tak zwanych emerytów czy rzęcistów, ale beneficjentami tego projektu mogą być wszystkie osoby dorosłe. Oczywiście... To nie jest projekt dla dzieci, mm -hmm. bo o zupełnie innych zagrożeniach i w inny sposób rozmawia się z dziećmi, a i w, inaczej z dorosłymi czy seniorami. E, natomiast każdy dorosły, a seniorzy w szczególności e, są tym programem objęci. Mm -hmm. I są też narażeni na y, różnego rodzaju właśnie niebezpieczeństwa w sieci. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, co robicie, czy dla dzieci, czy dla seniorów, bo rzeczywiście niestety w internecie, czy nie tylko w internecie, bardzo dużo niebezpiecznych rzeczy Czycha I powiedz mi, jak to się w ogóle stało, że ty dołączyłeś do tej organizacji ISA Polska? Dołączyłem tak jak większość osób, które dołączają do tej organizacji. To znaczy usłyszałem od kogoś, że rozpoczęła się w Poznaniu taka inicjatywa, która nazywa się ISA Local. ISA Local to są takie cykliczne, najczęściej comiesięczne spotkania. Osób, które mieszkają w pobliżu jakiegoś dużego miasta. W Polsce takich ośrodków jest już kilka, między innymi w Poznaniu. No i usłyszałem, że, że jest taka inicjatywa, ktoś mnie zaprosił, poszedłem, no i okazało się, że, że spotkałem takich ludzi jak ja, czyli ekspertów, entuzjastów, którzy po prostu rozmawiając, wymieniając się informacjami, nawzajem sobie pomagali. To są... Spotkania, które mają charakter absolutnie niekomercyjny, tylko informacyjny, polegający mm. na tym, żeby dzielić się wiedzą i doświadczeniem. No i przez parę miesięcy uczestniczyłem w tych spotkaniach. Stwierdziłem, że są one na tyle wartościowe, że wypada zostać członkiem wypada tej organizacji. Mm -hmm. No i to otworzyło możliwość uczestniczenia właśnie w różnych projektach. No i zdecydowałem się na to, żeby dołączyć do projektu Cyfrowy Senior. Jestem dzisiaj w Radzie Programowej tego projektu. No to gratulujemy. Dziękuję. To wszystko jest na zasadzie wolontariatu, to znaczy te, te wszystkie nasze aktywności to są rzeczy, na które my musimy znaleźć czas po mm -hmm. pracy, łącząc to z obowiązkami domowymi i, i może innymi pasjami. Właśnie chciałam to podkreślić, że, że musicie być bardzo jakby i pasjonata, pasjonatami tego, ale też właśnie podkreślić fakt, że jesteście wolontariuszami i czujecie po prostu taką misję, żeby uczulać seniorów czy różne inne grupy wiekowe na, na to bezpieczeństwo. Ja myślę, że wiele osób, które zajmuje się tematyką bezpieczeństwa cyfrowego ma takie poczucie misji i szerzenia e, wiedzy na ten temat po to, żeby chronić e, nie tylko osoby sobie bliskie, ale, ale też szerzej. Stąd faktycznie jest wiele osób, które chętnie się w ten projekt angażują, czy to w formie przygotowywania materiałów, czy prowadzenia szkoleń, e, promocji tego typu, tego typu wydarzeń. Mm -hmm. A jakie projekty teraz w tym momencie prowadzicie? Czy cyfrowy senior jest teraz, że tak powiem, na czasie? Absolutnie tak. E, takim projektem, który jest projektem w zasadzie ciągłym, czy takimi aktywnościami, które są ciągłe, to jest po pierwsze nasza strona internetowa, na którą serdecznie zapraszam. Seniorisa.org.pl e, Na tej stronie e, można znaleźć mnóstwo praktycznych, pożytecznych informacji. E, również informacji o zagrożeniach, które są w danej chwili częściej wykorzystywane przez mm -hmm. przestępców. Ale też można się z nami skontaktować um, i zaprosić nas do tego, żebyśmy w, w jakimś miejscu przeprowadzili dedykowane szkolenie. Co masz na myśli w jakimś miejscu, żeby słuchaczy nasi też wiedzieli, gdzie, gdzie można was zaprosić, jak to zorganizować? Można nas zaprosić wszędzie, gdzie można zebrać przynajmniej kilka osób, które chciałyby się czegoś dowiedzieć, ale tak w praktyce to bardzo często są kluby seniora. Osiedlowe albo przyparafialne, albo y, jakieś ośrodki kultury, biblioteki miejskie czy gminne, to są takie miejsca, które bardzo chętnie nas zapraszają. Oczywiście, tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, nasze szkolenia są absolutnie bezpłatne. Jedyne, czego my oczekujemy, to jest, tak jak przed chwilą powiedziałem, miejsce, w którym możemy takie mhm. szkolenie przeprowadzić. My jesteśmy w stanie dostarczyć plakat informacyjny i to szkolenie przeprowadzić od A do Z na różnym poziomie zaawansowania. Od takich ogólnych szkoleń dotyczących socjotechniki i tego, na co należy uważać, po to, jak korzystać z aplikacji Obywatel, bezpiecznie używać poczty elektronicznej przeglądarki itd. Super. Myślę, że y, mamy nadzieję, że dotrzemy do Was z tą informacją i y, myślę, że jest to bardzo i, i potrzebne, i pożyteczne i jest to też dość istotne, że, że jest to bezpłatne. Y, więc kochani, myślę, że jest to istotna informacja, jeśli chodzi o y, na przykład święta. Macie babcie, dziadków, rodziców. Przy świątecznym stole warto wspomnieć na przykład o tej inicjatywie, o ISA Polska, o cyfrowym seniorze. Myślę, że warto bardzo to zorganizować. Tomek, mam nadzieję, was tutaj przekonał do tej inicjatywy, dlatego że musimy szerzyć też i świadomość i chcemy, żeby wszyscy byli bezpieczni i nie dali się nabrać na jakieś oszustwa w sieci, prawda? Zdecydowanie tak. Ja tylko jeszcze powiem, że y, wszyscy seniorzy, którzy uczestniczą w naszych szkoleniach, bardzo je sobie cenią. Więc jeżeli macie Państwo ochotę, proszę do nas napisać, wypełnić formularz na stronie, a na pewno się odezwiemy. Tak. Zachęcamy bardzo do kontaktu z ISA Polska. A naszym gościem dzisiaj był y, Tomasz Stryczyński. Bardzo Ci, Tomku, dziękuję za przemiłą rozmowę. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia w studiu. Do zobaczenia, do usłyszenia. No i słuchajcie, tak nas zafrapowały te dni tęczy dzisiaj i dni ogólnego szczęścia i radości i w ogóle, że, żeśmy pominęli zupełnie temat Wielkanocy, a Wielkanoc już za rogiem, właściwie Wielkanoc już się zaczyna, bo mamy Wielki Piątek i z tej okazji mamy dla Was kilka tradycji nie tylko tych polskich, ale generalnie ogólnoeuropejskich. Tak, na przykład w Grecji, dokładnie na wyspie Korfu, w Wielką Sobotę, już jutro, mieszkańcy wyrzucają z okien gliniane garnki i patelnie, co symbolizuje przygotowanie na nowe plony. Czy oni jeszcze mają gliniane garnki i patelnie? Jak widać, chyba tak. Czad. A co na przykład dzieje się w Szwecji? A w Szwecji dzieci przebierają się za wielkanocne wiedźmy. A to ciekawe zjawisko. O wielkanocnych wiedźmach jeszcze nie słyszałam. Ale chodzą od domu do domu, zbierają słodycze, przypominają... No właśnie. Przypomina to nieco Halloween, nie? No, zdecydowanie. Tylko trochę inna data. W Hiszpanii, w Andaluzji um, Andaluzja słynie z procesji bractw religijnych, czyli nasarenos, w charakterystycznych kapturach i one odbywają się przez cały Wielki Tydzień. Te kaptury szczerze i te przebrania wyglądają dość mrocznie. Tak? Nie Ja miałam okazję jeszcze. zobaczyć i no, jak... Y tutaj będziecie chcieli sobie sprawdzić, wygooglować, to rzeczywiście jest to dość mroczne. tak wielka nocna wiedźma, tylko wersja... Wersja hard. Wersja Bractwa hard. religijna. A co się dzieje w Wielkiej no, Brytanii? Oprócz tego w Wielkiej Brytanii mamy zabawę, która się nazywa Eckrolling. I to jest w ogóle ciekawe, bo myślałam, że coś wiem o Wielkiej Brytanii, a o tym już słyszę pierwszy raz w życiu. Ale jest to turniej polegający na zrzucaniu ugotowanych jajek z góry, tak, tak żeby one się tak toczyły potem. Toczyły, turlały, ciekawe. W Niemczech no. na przykład popularne jest dekorowanie jajkami drzew i krzewów w ogrodach, um, a we Francji w poniedziałek wiekanocny na głównym placu smażony jest gigantyczny omlet z ponad 4500 jaj. <laughs> Także to w sumie jest ciekawe, że niby świat się zmniejsza cały czas, a jednak co kraj to są zupełnie inne obyczaje. Tak. Kochani, niestety nasz czas z wami dobiega końca Będziemy musieli się z Wami pożegnać. Do zwycięzców konkursu odezwiemy się mm -hmm. już poza anteną. Dzisiaj za konsoletą w ten wielki piątek niezastąpiony Mikołaj Pluciński. A przed mikrofonem Julia Kazubska oraz i Ewa Grajek. Bardzo Wam dziękujemy. Zostańcie z nami, bo jeszcze zbliża się serwis informacyjny. Kolory pulsują jej w głowie Zapachy cytrynową są A ona tańczy dla niego A on ma w genach San Diego Dziękuję. minuty, godzina szesnasta, a przed Wami serwis informacyjny. Mateusz Markiewicz, zapraszam. Kiekrz przestanie być białą plamą. Poznańskie wodociągi otrzymały 35 milionów złotych na rozwój kanalizacji. Aquanet podpisał umowę z Narodowym Funduszem, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sam projekt przewiduje budowę kanalizacji przede wszystkim na poznańskim Kiekszu. Nie ma już poza Kiekszem jakichś takich istotnych, dużych obszarów, które byłyby nieskanalizowane. Problematyczne jest umultowo ze względu na brak tam kolektora, no ale mamy nadzieję, że on niedługo powstał. Stanie i będziemy sobie tam już dobudowywać resztę kanalizacji. Mówi prezes Aquanetu Paweł Hudziński. Budowa sieci kanalizacyjnej w Polsce jest jednym z priorytetów resortu klimatu. Dodaje natomiast minister klimatu i środowiska Paulina Heninklowska. Cieszę się bardzo, że Poznań też dokłada swoją cegiełkę do tego. Przez dwa lata pozyskano tutaj dla Poznania prawie 250 milionów złotych. Ta umowa na 35 milionów to kolejne cegiełka, którą dokładamy. Dofinansowanie do tego, by w Poznaniu okolic żyło się lepiej. Cały koszt projektu to prawie 60 milionów złotych. Aquanet otrzyma także ponad 170 milionów z programu Woda do Spożycia. Środki między innymi pokryją wydatki na trwającą modernizację stacji uzdatniania wody przy ulicy Wiśniowej. Informacje na Wielkanoc w Radio Afera. Trwa Tridum paschalne. Dziś Wielki Piątek. Dzień, w którym chrześcijanie wspominają mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. To wyjątkowy czas dla Kościoła Katolickiego, ponieważ dziś nie odprawia się tradycyjnej mszy świętej. Zamiast nabożeństwa wieczorem wierni zgromadzą się na uroczystej liturgii męki pańskiej, podczas której będą mogli przyjąć komunię. Liturgia w poznańskiej katedrze rozpocznie się o godzinie dziewiętnastej. Będzie jej przewodniczył arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński. Hierarchy, hierarcha poprowadzi również obrzędy sobotniej wigilii paschalnej o godzinie dwudziestej To organizują studenci. Już niebawem Politechnika Poznańska stanie się stolicą młodej awiacji. Koło Naukowe Bezpieczeństwa i Zarządzania Lotnictwem zaprasza na ogólnopolską konferencję skrzydła skrzydła lotnictwa.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 będzie się ona od 14